Strada, Montose, Conda. You are all going to die tonight. Witam serdecznie w Filmowym Kombinacie. Dzisiaj w ekspresowym skrócie, na świeżo po premierze, jeszcze pod wpływem emocji, opowiem o filmie, na który chyba oczekiwałem najmocniej w tym roku. Remake Martwego Zła, który na etapie produkcji wywołał u mnie całą gamę różnych emocji. Począwszy od poirytowania w chwili ogłoszenia... Przez całkowitą ignorancję w fazie kompletowania ekipy i wzmożonej ilości newsów, aż wreszcie poniekryty zachwyt podczas premiery pierwszych filmowych zapowiedzi. Ja jestem fanem oryginału i to fanem przez duże F. Ten film, zresztą podobnie jak cała seria, ma w moim sercu, w sercu miłośnika horrorów, specjalne miejsce. Druga część to był jedyny horror, który matka zabroniła mi oglądać i musiałem udawać chorego, by nie iść do szkoły i obejrzeć go po kryjomu. Pierwszą część natomiast nagrałem sobie i obejrzałem Cichaczem w nocy. I oba te seanse na zawsze wryły mi się w pamięć i miały ogromny wpływ na kształtowanie się moich późniejszych zainteresowań. Nie jestem jednak ślepo zapatrzony w takie filmy. Drażni mnie jak film pokroju Evil Dead, ale mógłbym jeszcze sporo innych tytułów wymienić, po latach obrasta kultem, staje się świętością i ludzie zaczynają przypisywać takim filmom coś, czego te tytuły nigdy sobą nie reprezentowały. Oryginalny Evil Dead to jest B-klasowy horror mający określone zadanie. Obrzydzać, straszyć i bawić. I remake takiego filmu można zrobić na dwa sposoby. Skopiować scena w scenę oryginał i przegrać na starcie, albo podejść do niego z takim samym założeniem jak 30 lat wcześniej zrobił to sam Raimi. I już trailer nowej wersji utwierdził mnie w przekonaniu, że ten film będzie urywał dupę. Oczywiście Polaczki jak to Polaczki tradycyjnie wiedzą już na pół roku przed premierą, że film będzie zły i w swoim przekonaniu trwają. Zaraz po premierze samego trailera posypała się lawina komentarzy. A to, że zbyt poważnie, a przecież oryginał był lekki, zabawny i ironiczny, a dupa, bo to dopiero dwójka ocierała się o komedię, a trójka poszła już całkowicie w ten podgatunek. Oryginalne Martwe Zło to jest horror pełną gębą. Poważny, brutalny i cholernie krwawy. Drugie, co wkurzyło chyba wszystkich, to fakt, że nie ma Asha. I tutaj okej. Okay. Rozumiem zawiedzionych. Sam początkowo nie wyobrażałem sobie filmu z tej serii bez Asha. Problem w tym, że nie wyobrażam sobie też obecnie Bruce'a Campbell'a grającego Asha w poważnym horrorze. Nie po Armii Ciemności i nie po kilku innych filmach z Campbellem. Raimi coś tam teraz przebąkuje o nakręceniu Armii Ciemności 2 i okej, okay, tutaj Bruce Campbell sprawdzi się idealnie. Ale jeśli idziemy w tym samym kierunku, co oryginalne Evil Dead, ale po odświeżeniu i z przytupem, to jakoś mi on do tego nie pasuje. Inna sprawa, że liczyłem na jakieś cameo, bo samych nawiązań do oryginału jest tutaj mnóstwo i to byłaby taka kropka nad i. Wisienka na torcie. No szkoda, szczególnie, że przecież zarówno Campbell, jak i Raimi byli zaangażowani w tworzenie tego filmu. Dawno, dawno temu poszedł news, że główną rolę w nowym filmie zagra kobieta. I moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie. Każda próba wprowadzenia do filmu nowego Asha skończyłaby się fiaskiem. To coś takiego jak nowy Freddy w remake'u Koszmaru z ulicy Wiązowej. Aż podobnie jak Freddy, jest zbyt charakterystyczną postacią, która za mocno zapisała się już w historii filmu I bardzo dobrze, że twórcy nowego filmu wprowadzili nowych bohaterów Choć jednocześnie brak kogoś tak charakterystycznego jak Campbell Sprawia, że bohaterowie filmu są jego najsłabszym punktem I jest to niestety tylko zlepek No może i mądrzejszej Ale równie nijakiej młodzieży jak w każdym slasherze Oh my god! What the fuck Sam film natomiast jest dla mnie niemalże idealny. Dawno już nie szedłem do kina w dzień premiery, dawno nie miałem tak ogromnych oczekiwań od filmu i chyba nigdy jeszcze nie oglądałem takiego horroru na wielkim ekranie. Nowe Martwe Zło wizualnie jest perfekcyjne. Już sama plansza z tytułem, która wali po ekranie wielkim czerwonym napisem, poprzecinanym gałęziami, a w tle dudni buczący dźwięk, no wgniata w fotel. Następnie mamy świetne plenery, bardzo dobre zdjęcia i oczywiście morze makabry. Film jest bardzo brutalny i bardzo krwawy, a wszystko to pokazane w wielkich zbliżeniach. I ja autentycznie wierciłem się, wykręcałem, wyginałem, syczałem, zgrzytałem zębami, przeklinałem, a nawet patrzałem przez palce. Jeszcze nigdy nie doświadczyłem czegoś podobnego w sali kinowej i podczas seansu wielokrotnie przypominałem sobie ten pierwszy raz za dzieciaka z Evil Dead, kiedy w nocy po ciemku siedziałem pod kołdrą, wyciągnąłem nogi i przewróciłem głośnik, co prawie skończyło się moim zejściem na zawał. Z nową wersją było podobnie. W kinie siedziałem jak na szpilkach i gdyby ktoś podczas seansu poklepał mnie po ramieniu, powiedzmy po to, by spytać o godzinę, to mam wrażenie, że mógłbym się tak wybić, że poleciałbym parabolą pod sam ekran. Podobało mi się też coś, co już skrytykowano w recenzjach, czyli początkowe nakreślenie bohaterów. Cała grupa jedzie do domku po to, by główna bohaterka mogła rzucić narkotyki. Co nie jest oczywiście jakoś specjalnie głębokie, ale cholernie fajnie motywuje zachowanie bohaterów. Początkowo tylko ona widzi to, co zaczyna się dziać w koło nich, chce uciekać, ale jej przyjaciele postanowili, że tym razem nie pozwolą jej wrócić do nałogu. I to jest cholernie fajne, bo wszystko, czego doświadcza główna bohaterka, jej przyjaciele biorą za zwidy po odstawieniu. I nawet gdy już sama zaczyna zachowywać się dziwnie, atakuje ich, okalecza samą siebie, to nadal wszyscy myślą, że to jest wina narkotyków. A gdy wreszcie postanawiają się wydostać, na początku tylko po to, by zabrać przyjaciółkę do szpitala, to wtedy oczywiście jest już za późno. There was Co mi się natomiast nie podobało. W końcowej fazie filmu zabrnęliśmy w taki obszar, który zaczął już narażać się na wyśmianie. Bez spoilerów. Nasz bohater wchodzi do szopy, coś tam sobie konstruuje, ma pewien pomysł na pokonanie demona. Okej, okay, scena niby żywcem wyjęta z Evil Dead, ale bardziej z jego sequeli niż z oryginału i kompletnie niepasująca do całego filmu. Do tego jakiś taki dramat, smutna muzyczka w tle, kompletnie idiotyczny obrót spraw, i do końca nie załapałem, czy to było zamierzone pójście w stronę lekkiej autoparodii, czy oni tak na poważnie chcieli osiągnąć efekt dramatyczny. W tym momencie byłem naprawdę zły, bo jedna sekwencja kilku krótkich scen zepsuła mi dość znacząco cały film, ale na szczęście na tym nie kończymy i czeka nas jeszcze trochę krwawej, brutalnej, mocnej rozpierduchy. I to zupełnie ostatnie, ostateczne rozwiązanie filmu podobało mi się strasznie i naprawdę uratowało dobre wrażenie na sam koniec. Podsumowując, Jestem zachwycony nowym martwym złem. To jest oczywiście film, który nigdy nie dorówna oryginałowi, ale też nikt chyba na to nie liczył. Przed pójściem do kina nie odświeżyłem sobie serii, nie liczyłem na powtórkę z rozrywki, nie liczyłem na film pasujący do serii, nie liczyłem na kopię, ale miałem konkretne oczekiwania i w stu procentach otrzymałem to, czego chciałem. Wraz z martwym złem już prawie wszystkie wielkie, ważne dla gatunku serie doczekały się swoich odświeżonych wersji. I tak jak nowy koszmar z ulicy Wiązów, nowe Halloween czy Piątek 13 zapisały się jako najgorsze remake w historii, tak z martwym złem dzięki Bogu się udało. Z tego co widzę to jest pierwszy pełnometrażowy film Alvareza, ja ogólnie nie znałem wcześniej tego nazwiska, bo jedyne, co nakręcił ten pan, to jakieś urugwajskie shorty, ale Nowym Martwym Złem kupił mnie całkowicie. Z niecierpliwością oczekuję premiery DVD i kolejnych recenzji, bez różnicy czy tekstowych, czy w audio. Skóra, jak obejrzysz, to daj znać, co sądzisz, bo chyba też lubisz oryginał, a jak będziesz w opozycji, to zawsze możemy zrobić kolejny kombinat spoilerowy z dwugłosem. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć! You are all going to die tonight. Can you take me home?